Rozdział trzydziesty trzeci. Koniec nie nastąpił, przynajmniej jeszcze nie teraz. Strzelanina dość nagle się skończyła, a cisze, która zaraz potem nastąpiła, podkreślały dziwne, zduszone czknięcia i tępe uderzenia. Cała czwórka gapiła się na siebie nawzajem. Co się stało? zapytał Artur. Przestali, odparł Zafot, wzruszając ramionami. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Chcesz iść i zapytać? Nie. Czekali. Halo! Zawołał Ford. Żadnej odpowiedzi. Może to pułapka? E, tacy mądrzy nie są. A co tak waliło? Nie mam pojęcia. Jeszcze trochę poczekali. W porządku, oznajmił Ford. Idę sprawdzić. Patrzył na wszystkich po kolei czy nikt nie powie, nie, nie możesz tego zrobić, Pozwól bym ja, poszedł za ciebie. Wszyscy pokręcili głowami. Cudownie, stwierdził i wstał. Przez chwilę nic się nie działo. Po sekundzie czy dwóch w dalszym ciągu nic się nie działo. Ford patrzył badawczo przez gęsty dym, buchający z palącego się komputera. Ostrożnie wyszedł z ukrycia. Na prawo w odległości dwudziestu metrów majaczyła postać w skafandrze. Policjant leżał skulony na ziemi. Na lewo w odległości dwudziestu metrów od pierwszego upadł drugi. Poza tym, jak okiem sięgnąć, nie było widać żywej duszy. Fordowi wydało się to niezmiernie dziwne. Powoli i w napięciu ruszył do pierwszej postaci. Ciało leżało nieruchomo i nie wzbudzało jego podejrzeń, ani gdy się do niego zbliżał, ani gdy do niego podszedł i postawił stopę na zwisającym z bezwładnych palców macie. Schylił się i podniósł broń, nie napotykając oporu. Policjant był jednoznacznie martwy. Szybkie spojrzenie pozwoliło Fordowi stwierdzić, że mężczyzna pochodził z Blagulon Kappa. Należał do bioform oddychających metanem, i w rozrzedzonej, tlenowej atmosferze Margratei jego przeżycie zależało od prawidłowego działania skafandra. Krótkie oględziny wykazały, że nagle eksplodował znajdujący się na plecaku mikrokomputer systemu utrzymywania życia. Ford zdziwiony obejrzał urządzenie ze wszystkich stron. W całym wszechświecie komputer plecaka ma rezerwowe zasilanie z głównego komputera statku bezpośrednim połączeniem sub-eta. Metoda dlatego się upowszechniła, że jest bezawaryjna we wszystkich wyobrażalnych sytuacjach. Może zawieść jedynie, jeśli nastąpi całkowite zaburzenie przekazu sprzężeń zwrotnych. Nigdy jednak o tym nie słyszano. Ford pomknął do drugiego leżącego, i odkrył, że przydarzył mu się ten sam niewyobrażalny wypadek, prawdopodobnie w tym samym momencie. Zawołał przyjaciół. Byli równie jak on zdziwieni, choć mniej zaciekawieni. Wynośmy się z tej dziury, zarządził Zafot. Nawet jeśli jest tutaj to, czego podobno szukam, rezygnuję. Chwycił drugi zabójcomat, rozłożył nim zupełnie niegroźny komputer księgowy i pośpieszył na korytarz. Poszli za nim. Mało brakowało, a zniszczyłby także poduszkowiec, który czekał na nich kilka metrów dalej. Poduszkowiec był pusty, ale Artur rozpoznał pojazd Slarti-Bartfasta. W rogu skromnej deski rozdzielczej znalazł wetkniętą kartkę od starego. Była na niej narysowana strzałka, wskazująca na jeden z przełączników. Pod strzałką widniał napis – ten guzik jest prawdopodobnie najbardziej godny polecenia.